Na 34 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kuzielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. Dzisiaj e, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, przy, w parku jazdowskim. Tutaj się chyba zaczyna ten park. E, przy Agrykoli. E, na dworzu. Temperatura powyżej 20 chyba 3 stopni. W tej chwili może już nawet... Ale nawet jesteśmy ciebie, w cieniu, jest znośnie. Jest znośnie tutaj, tak? No, Naprawdę przyjemnie. Przez Hangouta dzisiaj niestety z nikim się nie łączymy. Nikt nie wyraził chęci, bo no, wakacyjny okres. Wojtek Pędzich jest z Tomaszem Ganiczem na kolejnej akcji roku obrzędowego z Wikipedią zapraszamy do śledzenia tego projektu, bo dzisiaj właśnie nie pamiętam w jakim miejscu oni są dzisiaj, nie tak wiem, dużo tych może znajdę, wypraw jest, że... ale mam nadzieję, że nam opowiedzą jak wrócą w ogóle wszystko dokładnie, no fajnie by było Yy, mamy dzisiaj sporo tematów. Wszystkich nie omówimy, bo nie, nie wszystkich yy, tutaj jesteśmy, się, jesteśmy kompetentni, żeby o nich mówić. Na przykład konferencje Wikimedia RU 2015 i CEE 2015. Pewnie mieliśmy tam wysłanników, spróbujemy do nich zagadać. No w każdym razie takie dosyć głośne wydarzenie ostatnich dni to blokada globalna sieci Orange. Już jest nazwana 2015, czyli, czyli to już jest jakaś seria. No już kiedyś były takie blokady. Kiedyś była taka blokada... Yy... No właśnie, ale to, to troszeczkę brzmi tak groźnie, a tak naprawdę to, to żadna blokada, no bo e, użytkownicy, którzy się zarejestrują, mogą nadal edytować nawet z Oręcz i z każdego innego. Jak najbardziej nawet teraz, jak są w Orange, też się mogą zarejestrować, tak? No właśnie. Przez prośbę do admina, więc... No to nie jest aż tak groźne, jak, jak tutaj w mediach jest przedstawiane, no ale sezon ogórkowy... E, wzmacnia taki przekaz. Z myślę. niektórych artykułów, które się pojawiły w mediach miałem takie wrażenie, jakby t, e, redaktor pomyślał, że te osoby w ogóle nie mogą czytać Wikipedii No, niemal, no, że. no właśnie, no takie troszeczkę rozmuchane to jest bardzo. E, skąd się to bierze? No, Czyli najpierw powiedzmy może, że chodzi tylko i wyłącznie o edytowanie bez zarejestrowania, o edytowanie, po pierwsze nie czytanie, tylko edytowanie, czyli uzupełnianie Wikipedii a po drugie z adresów IP, czyli bez, bez rejestracji. Coś, co właściwie nigdzie nie jest możliwe, bo ani w Google nie można nic napisać, jeśli się nie jest zarejestrowanym, ani na Facebooku też nie można chyba komentarza nawet dać, jeśli się nie jest zarejestrowanym. Nie czyli tam na stałe jest taka blokada, można by było powiedzieć, dla wszystkich. A u nas tej blokady nie ma. Każdy może edytować nawet nie rejestrując się. No a tutaj właśnie mieliśmy taki problem z i to trudno powiedzieć, czy z użytkownikiem, czy z siecią Orange no, na pewno z użytkownikiem sieci Orange, który wandalizował, po prostu psuł nam naszą pracę na Wikipedii, próbowaliśmy właśnie umówić się z, z siecią Orange, żeby no, jakoś uniemożliwiła takie działania tego jednego użytkownika sieć Orange, to już kolejny raz jest podobna odpowiedź, że oni nie są po to, żeby kontrolować, tylko po to, żeby, żeby udostępniać. No, okej. Okay. A my jesteśmy po to, żeby tworzyć Wikipedię, a nie po to, żeby walczyć z jakimś jednym człowiekiem, który ją niszczy. Znaczy, ja bym jak najbardziej od Orange oczekiwał w tej sprawie żeby podjęła działania nawet, nawet bez jakichś wyroków, tak? Bo oni zdaje się, że chcieli mieć wyrok sądu w tej sprawie czy coś takiego? Nie, oni powiedzieli, że to jest sprawa sądu, że jeśli, jeśli są jakieś wandalizmy, no to powinniśmy się zwrócić do sądu i sąd powinien ścigać tego użytkownika. No jest w tym jakaś racja, no ale nikt z nas nie, nie zamierza mm, poświęcać swojego czasu na to, żeby, żeby chodzić po sądach po prostu mamy inne metody no i korzystamy z tych metod także przypominam, że to nie jest blokada dostępu do Wikipedii tylko blokada do y, edytowania Wikipedii bez rejestracji więc tak naprawdę to naprawdę nie, nie jest jakiś duży problem wydaje mi się, tylko jest to tak mocno rozdmuchane osy nam tutaj latają, a twój soczek już się skończył <t> Dobrze, to ten temat myślę, że szybko się rozwiąże. Fajnie, że głośno jest na ten temat, bo, bo to jednak uświadamia, no poprzednio jak z Plejem był podobny problem, to w końcu spotkaliśmy się z rzecznikiem prasowym Playa, no i on przyznał rację w, po części, że, że no jednak mogą coś z tym próbować zrobić. Zrozumiał nasze stanowisko, że nie mamy czasu na to, żeby e, przez sądy jakoś to uzyskiwać. No i zdaje się, że tam się udało. Blokada została zdaje się Tak. E, prosimy, jeśli Orange nas słucha na przykład, niech zadzwoni do naszego rzecznika prasowego. Wszystko się wyjaśni, bo to podejrzewam, że brak odpowiedzi na e-maile z naszej strony, albo na jednego e-maila, bo tak było w przypadku Play'a. Poszedł jeden e-mail tylko do Play'a. No i ten e-mail nie został przeczytany. Taka historia była dosyć e, dziwna. Gdzieś się, się w strukturach. Tak? No bo Bywa. Każdy, każdy operator czy każdy właściciel strony internetowej ma taki e-mail, który jest zobowiązany odbierać i reago reagować na niego. Abuse, czyli nadużycia jeśli są jakieś nadużycia, no to właśnie na ten adres e-mailowy można je zgłosić i, i właściciel takiego serwisu musi odpowiadać na, na te wiadomości. No ale tam podobno właśnie był ten problem, może tutaj też jest taki problem, że nie ma odpowiedzi na tego e-maila i w związku z tym no, yy, od razu tak drastyczne albo nie wiem, czy to drastyczne. Tak, no. nie, od razu, nie od razu, to jakiś czas już trwa. Tak, tak, no, to, no trwa. Myślę, że to też wynika z niedogadania, z braku rozmowy na ten temat, no ale może to skłoni siecioręcz do tego, żeby właśnie rozmawiać. Chociaż yy, siecioręcz zyskuje na tym, bo mówimy, powtarzamy tą nazwę w tej chwili w audycji, powtarzają ją, media i jest reklama w ten sposób, także, ym, no, ale taka negatywna, więc, więc może, może jednak coś zrobią z tym tematem. O co bardzo prosimy? Proszę się skontaktować po prostu z naszym rzecznikiem prasowym albo z, ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i wtedy możemy coś pomóc w negocjacjach, bo w sumie to jest decyzja nie Stowarzyszenia Wikimedia Polska, tylko społeczności Wikipedia. To są dwie różne rzeczy też, ale Stowarzyszenie jak najbardziej chętnie pomoże rozwiązać ten problem, tak jak to się odbywa za każdym razem. Kolejny temat, ciekawy bardzo, a jeszcze, jeszcze zanim ten bardzo ciekawy, to jest troszkę też, też ciekawy, ale nie aż tak, dla mnie przynajmniej. User admin Ver plus, no to rozszyfruj ten, ten skrót, bo tak pewnie nie wszyscy rozumieją. Mamy administratorów, nieszczęście, nieszczęśnie nazwanych. I mamy kategorię, do której dopisują się ci administratorzy, na jakich zasadach będą weryfikowane ich uprawnienia. No i jest propozycja, żeby zmienić te. Znaczy, ale co? Każdy administrator sam określa, jak, na jakiej zasadzie Każdy administ... W zasadzie nie ma ogólnych takich, do których, które obowiązują wszystkich administratorów mhm. zasady weryfikacji. Tak? Mhm. to, żeby w ta, to, co powiązuje każdego administratora, to już musiało być chyba wynik y, tego y, arbitrażu, tak, y, komitetu no właśnie, arbitrażowego. To, A tutaj kto... jesteśmy na takiej y, mhm. Do kategorii, do której administratorzy się mogą dowolnie dopisać i mogą się dowolnie wypisać. Tam jest między innymi propozycja, żeby nie mogli się tak dowolnie wypisywać, jak już się zapisali, tylko żeby to skutkowało na przykład yy, weryfikacją, jeżeli chce się wypisać z tej kategorii takiej. Taki administrator. No bo generalnie chodzi o to, że ktoś uzyskuje uprawnienia administratora, ma na to czas, poświęca dużo zaangażowania, no ale życie każdego może się zmienić i, i, i nagle przez rok, dwa lata nic się nie dzieje u niego na koncie, tak? Yy, rok, zdaje się w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, ale wydawało mi się, że rok, to wtedy tak, to wtedy zawsze ma odbierane uprawnienia z automatu, tak? No, ale może też określić własne warunki, na przykład, tak, to że... znaczy tutaj jest problem taki, jeżeli inni użytkownicy chcieliby sobie poprosić tego administratora, żeby on zrezygnował, albo żeby poddał się weryfikacji jeszcze raz. No tak, no taki dziwny temat. Znaczy, troszkę wewnętrzny. Sprawa naszej. jest trochę problematyczna, bo właśnie niektórzy twierdzą, że te warunki w ogóle powinny być konieczne, tak? Że administrator zawsze powinien móc być odwoływany przez społeczność i yy, niektórzy nie zgadzają się co do tego, bo stwierdzą, że to jest, yy, że tak chcą ci użytkownicy, którzy nie, nie bardzo yy, może inaczej, że nie ma takiej potrzeby, tak? Że administratorzy nie sprawiają raczej takich problemów, które wymagałyby odwoływania ich przez społeczność. No. i że są wystarczające sposoby, jak ta nieaktywność, jak, te, jak komitet arbitrażowy. No ale z drugiej strony rzeczywiście, jeśli jest dużo kont, które są nieaktywne, no a widać, że jest dużo administratorów, a są nowi chętni na przykład, no to jakoś ta, ta liczba administratorów troszeczkę, no nie chcemy ich za dużo mieć, ani za mało, tak? <śmiech> <śmiech> tak, są też takie głosy, ale wydaje mi się, że, że akurat sama liczba nie jest problemem, a i od tego też jest to odwoływanie na zasadzie mm, czasu nieaktywności. Tak? Tu bardziej chodzi o tych administratorów, którzy niektórzy twierdzą, że działają szkodliwie. Mm -hmm. Także toczy się dyskusja na ten temat. Zapraszamy w linku do notatek 34 tygodnia 2015 można przejść do tej dyskusji bezpośrednio. No właśnie, zapraszamy w ogóle do tych notatek na stronie nowiny.podcasty.info tam wszelkie szczegóły na temat audycji i na temat tematów omawianych we wszystkich audycjach, które są emitowane. Kolejny temat, właśnie ten bardzo ciekawy według mnie, to wiki-wyprawa, czyli zbieranie materiałów dla Wikipedii na jedwabnym szlaku. Strasznie długa trasa tego szlaku. Od Warszawy. Jutro rusza o 8 rano z Warszawy ta wyprawa. I przez Turcję, Indię, Chiny aż do do chyba tam aż prawie do Japonii. Pekin jest ostatni przystanek. Pekin jest tak. ostatni. Aha, nie wiem, to, to jakoś źle popatrzyłem na tą mapę. W każdym razie wyrusza wika, wyprawa Chiny 2015. Pięciu podróżników przejedzie samochodem trasę dawnego jedwabnego szlaku. No i dzięki temu, że zgłosili się do nas po do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wystąpili o dofinansowanie, no to troszkę wynegocjowaliśmy, że tam zdjęcia będzie dużo tych zdjęć. Zresztą oni byli chętni, żeby, żeby właśnie coś przy okazji zrobić dla, dla Wikimediów. I te zdjęcia ze szlaku y, będzie ich ponad dwa tysiące. Myślę, że spokojnie uda im się zrobić. Myślę, że na takiej trasie to bez problemu zrobią kilka tysięcy co najmniej. No będziemy kibicować w każdym razie. Jutro postaram się być jak przed odjazdem ekipy. Może uda się nagrać jakieś wideo i umieszczę wtedy je na kanale YouTube Wikimedia Polska Stowarzyszenia no, więcej informacji jest w notatce z bloga Stowarzyszenia Wikimedia także tutaj nie będziemy ani tego czytać ani nic, jeśli ktoś się interesuje takim tematem, to, to zapraszam mam nadzieję, że będzie z nimi jakiś kontakt w trakcie bo może być ciężko, w Chinach z internetem nie jest tak łatwo po drodze też może być kłopot z łączeniem się, no ale będziemy czekać na efekty. A jutro spróbuję dogadać może szczegóły takiego kontaktu w trakcie ich wyprawy. Kolejna rzecz to obserwacja z daleka. Toczy się taka dyskusja w kawiarence. Jeden z użytkowników, który dawno nie edytował, nie zaglądał, nie, nie interesował się dyskusjami, na nowo spróbował spojrzeć na Wikipedię, na to, co się tutaj dzieje, no i mm, takie rzeczy zaobserwował, może przeczytamy tutaj, co on zaobserwował, bo to ciekawe spostrzeżenia, takie e, prawie świeże, można powiedzieć, to znaczy świeżego użytkownika, ale który już wiedział coś, coś na ten temat. E, przyszed, przyszedłem tutaj po kilku latach nieaktywności i mam takie wrażenia. Projekt wygląda na bardziej dojrzały. To wygląda na komplement, nie? Tak. Jest tutaj dużo w tej chwili pisanych zasad i domyślnych reguł, jakich należy przestrzegać, że stanowi to dużą barierę wejścia nawet dla mnie, kiedyś doświadczonego pod wieloma względami uczestnika tego projektu. No to to jest problem, o którym rozmawiamy już od jakiegoś dwóch lat mniej więcej, że rzeczywiście ta bariera wejścia rośnie i, i, i, i, no i taki nowy użytkownik napotyka na, na różne problemy. Podejście służb porządkowych, tych od usuwania i układania artykułów jest bardzo biurokratyczne, liczy się litera zasad i strategie przyciągania edytorów do pisania artykułów i procedur oraz ich własna, utwardzona dziesiątkami tysięcy edycji oraz latami organizatorskiej pracy wizja. Mniej liczą się strategie przyciągania edytorów do pisania artykułów i wchodzenia w długofalowe efekty, projekty mniej liczą się też strategie przyciągania starych edytorów, którzy kiedyś w różnych, z różnych powodów zrezygnowali z pracy tutaj, no bo mieli inne prace do roboty, bo nie podobała im się atmosfera, bo znudzili się tą działalnością i tak dalej. No fajne takie spojrzenie, ale tutaj w dalszych fragmentach ten użytkownik pisze, że no, że ma dzieci po prostu i nie ma czasu na to, żeby edytować, a akurat znalazł chwilkę w niedzielę, żeby, żeby się podzielić tymi, tymi spostrzeżeniami. No Myślę, na to, to chyba niestety nic nie poradzimy, że dzieci mu zajmują czas. Czy to jest może propozycja utworzenia jakiegoś przedszkola dla dzieci wikipedystów? <głos> no, pewnie, że tak. Dlaczego nie? Można by było coś takiego próbować robić, ale, no, ale głos... Fajnie, że, że, że są takie głosy, bo to powoduje, że ludzie, którzy no, jak gdyby są podmiotem tego, tej krytyki, no to też widzą, że jest ta krytyka, że się pojawia i że, no, że jednak nie jest tak wszystko super i dobrze. Znaczy, mam wrażenie, że tutaj raczej y, większość dyskutantów odebrała to jako krytykę bezzasadną i y, z dyskusji mam wrażenie, że wynika, że tak być musi, że jest coraz trudniej, skoro jesteśmy coraz bardziej rozwiniętym projektem. No więc to on tutaj pisze na początku, że jest bardziej dojrzały, ale to, to, nie tylko są, to nie tylko jest komplement wydaje mi się, bo bardziej dojrzały to znaczy też taki właśnie troszkę posługujący się szablonowym podejściem i, i takim y, często niereagowaniem na nowe myśli i nowe poglądy i, i z otwartością. Także ciekawie, ciekawie że, że, że w ogóle pojawił się taki głos. Dyskusja dosyć długa. O, nawet dosyć bardzo długa można powiedzieć. Bo czy już... Ja wiem, jak na wikipedyjne kawiarenkowe dyskusje, to bym powiedział, że Nie to jest, jest taka. Tak, standard. Krótka. Krótka, nawet. dobrze. No może po dzisiejszej audycji ktoś jeszcze dołączy. Link w notatkach oczywiście jest. Zapraszamy. Kolejny temat, Voice Intro Project, to jest taki projekt, który już od dwóch lat chyba funkcjonuje, ktoś go wymyślił, po prostu nadał mu nazwę tak naprawdę, bo wcześniej my mieliśmy też taki pomysł, żeby nagrywać takie ilustracje dźwiękowe haseł w Wikipedii, z tym, że Voice Intro Project dotyczy konkretnych osób tak najbardziej szczegółowo i nie dotyczy innych tematów, innych haseł. Ale ja myślałem, że to właśnie można bardzo fajnie rozszerzyć na, na wszystkie hasła wikipedii, a nie tylko hasła biograficzne. Myślę, że jak najbardziej do wszystkich haseł, do wszystkich artykułów to się nadaje. No w dodatku Voice Intro Project sugeruje, żeby to były wypowiedzi osób, które są encyklopedyczne, mają swoje hasła i żeby te osoby powiedziały, jak się nazywają, skąd pochodzą, jaki mają zawód. No ja tak jak się zastanawiałem nad tym, jak, jak podejść do tematu, no to tak głupio mi było człowieka prosić o to, żeby podał swoje nazwisko i żeby powiedział, jaki ma zawód, Wiesz, szczególnie znaną osobę jakąś. Akurat nazwisko mogło być przydatne, względu na to, że często są wątpliwości, wymowa. jak mhm. wymawiać na nazwisko, jakiej formy używać, tak, jeżeli ktoś na przykład ma pochodzenie takie... No ale do tego jest wielki słownik e i wymowa. Egzotyczne, tak. I, I tam raczej trzeba było czegoś takiego szukać ale ja pomyślałem, że fajnie by było, żeby to były fragmenty wywiadów. Na przykład, czy jakieś cenne myśli, czy czy, czy jakaś, jakiś cytat na przykład, który ta osoba chce przedstawić I, i raczej moje działania idą w tym kierunku, żeby właśnie to było bardziej rozmaicone. Mamy na przykład pod hasłem Jan Wrubel jest cały jego wykład z uroczystości dziesięciolecia polskiej Wikipedii. To jest ten historyk, prawda? Tak, tak. Historyk bardzo, bardzo ciekawie opowiada w kontekście Wikipedii również o tym, o tym, jak edukacja się zmienia. Warto posłuchać. Już kolejny raz zapraszam do, tego, do wysłuchania tego, tego wykładu. No ale ostatnio przypomniałem sobie, że przecież nagrywaliśmy też innych znanych ludzi do, do takiego spotu wideo z okazji dziesięciolecia. No i postanowiłem powycinać te fragmenty ich wypowiedzi których nam, nam życzą wikipedystom, żeby się Wikipedia rozwijała i mówią o tym, że korzystają, że, że jest fajna. I, I powycinałem te fragmenty i umieściłem w hasłach których, tych osób, które są właśnie w Wikipedii. Także zachęcam do takiego działania, zwłaszcza, że też myślę o rozszerzeniu i ilustrowaniu też innych haseł. Obok tego projektu Wiki, znaczy Voice Intro Project, zaczynamy współpracę z Polskim Radiem. Już wstępnie mamy zgodę i chyba trzeba będzie tutaj umieścić też linka do propozycji, które zbieramy. Mhm. Tak, nie, że można zgłaszać propozycje, jakie nagrania powinniśmy pozyskać na początek. Jakie, jakie byłyby bardzo pożądane do tego, żeby umieścić je w Wikipedii. No już jest bardzo dużo propozycji od, od y, osób, które znamy z głosu bardziej niż z wyglądu. I tak możemy po nazwisku nie kojarzyć, a, a jest dużo takich lektorów, e, speakerów e, radiowych, telewizyjnych. No i myślę, że warto właśnie te hasła raczej ilustrować ich głosem, a nie zdjęciem, bo zdjęcie niedużo nam powie w takim wypadku. No ale są też wydarzenia historyczne, czy już tak bardzo stare jakieś zapisy historyczne też, które, które posiada Polskie Radio i pewnie chętnie się z nimi podzieli, tylko no, oni oczekują od nas właśnie takiej listy na początek współpracy, żeby wiedzieli, czy to jest łatwe do zdobycia, to jednak duża praca jest, żeby w archiwum przeszukać, odnaleźć odpowiedni fragment, także... Ustalić, Je... czy można to udostępnić? No to też, te stare to na pewno tak, ale, ale chodzi o konkretny fragment i czy on jest dobrze opisany w archiwum też, no bo jeśli powiemy, że chcemy głos pana na przykład Xawerego Jasińskiego, no to oni powiedzą no dobrze, no ale mamy tutaj setki tysięcy minut na przykład nagranych, to które chcecie, nie? No i, i trudno, żeby to o tym decydował przypadek. Na pewno się Polskie Radio na to nie zgodzi. 328 minutę poprosimy. No ale właśnie, co to będzie, tak? I to wtedy może być akurat taki nie, nie najciekawszy, nie najlepszy, nie pasujący do ilustracji hasła fragment, więc trzeba by było bardziej konkretnie prosić o te, o te, o te nagrania. No i w związku z tym właśnie to, to, tą listę no, konkretyzujemy i będziemy pisać do Polskiego radio taką prośbę. A jeszcze oprócz tego moja fundacja podjęła takie działania, które myślę, że też wzbogacą tą część dźwiękową Wikipedii, bo zwróciłem się do prezesa spółki Phonopolis. Phonopolis to jest taki wydawca audiobooków. No to, to za mało powiedziane. Powiedziałbym, że to są wielkie, piękne słuchowiska. Lux Perpetua y, na Renturm Boży Bojownicy. To jest trylogia Sabkowskiego, która wydana była już jakiś czas temu. Cieszę się wielkim powodzeniem. To są fantastyczne słuchowiska. Po dwadzieścia kilka godzin każde z nich trwa. Y, stu, ponad około 200 aktorów brało udział w, w nagraniu tych słuchowisk. No i no oczywiście nie ma co marzyć, żeby to wszystko, całe, całe takie słuchowiska przeszły do do Commons, ale fragmenty jak najbardziej. Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia ceny, tak? Ile, ile by to musiało kosztować raczej? Jest pytanie, tak? Niż czy, czy to w ogóle jest możliwe? No, na pewno. Na razie chodzi o to, żeby to też się rozpowszechniało i żeby zarabiało na siebie, żeby powstawały kolejne takie słuchowiska. No to, to wszystko oczywiście jest zrozumiałe. No ale tak pomyślałem, że skoro firma Phonopolis na stronie swojej reklamując ten audiobook czy to słuchowisko umieszcza jakiś krótki fragment, minutę czy minutę czterdzieści takiego nagrania, no to fajnie by było, żeby ten fragment, skoro jest tak naprawdę uwolniony, żeby mógł się znaleźć w ilustracji hasła do tego, do takiej powieści, prawda? No i trwają rozmowy, już właściwie są umieszczone pierwsze pliki, ale jeszcze tam formalnie zgody muszą być przekazane na OTRS tak zwany, czyli na taki system powiadomień Wikipedii. Także myślę, że w przyszłym tygodniu to się już rozwiąże i będą te ilustracje mogły zaistnieć. Ale najważniejsze, że jest wola współpracy tak? z tamtej jest, strony. Jest, jak najbardziej. No tutaj o tyle jest fajnie, że prezesem spółki jest jedna osoba, i ma do tego prawo. I ma prawo do, tak, pełne prawo majątkowe do, do tych utworów. I, i, I tutaj nie trzeba, w przypadku Polskiego Radia to często jest rozmyte i jest problem, bo tutaj prezes mówi, że nie, że nie on, a że tutaj realizator, a to, że tutaj aktor tam ma jakąś umowę, w której ma wyłączność, jakąś i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy pewność, że, że te autorskie prawa majątkowe są u jednej osoby jedna osoba o tym decyduje, także będzie chyba dosyć łatwo uzyskać tę zgodę. No i mam nadzieję, że jeśli to się spodoba firmie Fonopolis, panu Błażejowi, no to, no to będziemy mogli więcej takich rzeczy zamieścić z korzyścią dla obu stron, bo ktoś kto wejdzie na takie hasło, zobaczy, że jest taki audiobook, może dotrzeć do, do źródła i zainteresować się tym no, naprawdę niezwykłym projektem firmy Fonopolis na skalę światową, można by było powiedzieć, bo, bo nigdzie takich audiobooków się nie produkuje, tylko w Polsce. Spojrzałem sobie na artykuł, mamy artykuł Boży Wojownicy, ale on się zaczyna jako powieść historyczna, mhm. y jest informacja, że powstał audiobook, bo filmy mają y, niezależne artykuły, tak? nawet jeżeli są na podstawie książki. <śmiech> Pytanie, czy audiobooki, nie czy, mają. czy audiobooki powinny też może mieć oddzielne y, artykuły. Też o tym myślałem, ale myślę, że na początek wystarczy taki fragment umieścić tam przy tej powieści. Mhm. Jeśli będzie ciekawie opisać coś więcej, no, można, bo można obsadę opisać, jaka jest w tym, ile czasu trwa... Kto to nagrywał, kiedy nagrywał, w jakich warunkach. No to wszystko jest chyba też do zrobienia, żeby to był audiobook opisany. Właśnie się zastanawiam, na ile się zdarza, bo audiobookiem się kojarzą z takim dość wiernym przedstawieniem materiału pierwotnego. Mhm. Czy występują takie wersy, które są jakoś bardzo przerobione? Spotkałeś się? Nie, nie udało mi się porozmawiać z panem Andrzejem Sapkowskim, który napisał te wszystkie fantastyczne historie i powieści. A właśnie jedno z pytań miało tak brzmieć, to znaczy, czy jeśli już jest powieść, a potem jest tworzony z tego audiobook słuchowisko, to czy on w trakcie coś zmienia i czy ten audiobook jest tak w stu dokładny i przekazuje dokładnie to, co jest w książce, czy tutaj są jakieś zmiany? Nie wydaje mi się akurat w przypadku na przykład Wiedźmina, żeby coś było zmieniane, ale tak dokładnie słowa po słowie nie porównywałem. No ciekawe, ciekawe, czy tak jest. No, może uda się kiedyś porozmawiać z, z autorem, czy z kimś, kto może odpowiedzieć na takie pytanie. Ale przy okazji też kupiłem sobie Króla Lira, właśnie z jedna z najnowszych produkcji Phonopolis. Też pięknie przedstawione, piękne słuchowisko i postanowiłem śledzić tekst z wolnych lektur w trakcie słuchania. Mhm. No więc w wolnych lekturach jest zupełnie inny tekst. To znaczy nie zupełnie inny, no oczywiście to jest też y, to, to, to, to, to, ten sam dramat, ale, ale jest tekst starszy niż to, y, czyli albo to była adaptacja, jakaś dokonana przez fonopolis, albo to jest inne tłumaczenie. No właśnie tak pomyślałem, że to może być kwestia może być tłumacza. Tłumaczenie. Czasami dwóch różnych tłumaczeń można się nie zorientować, że to jest ten sam utwór. Takie przypadki też bywały. No tutaj można się zorientować, można prawie po linijce iść, ale słowa są pozmieniane i jest, jest duża różnica. A to ciekawe też zobaczyć, jak to, jak to inaczej brzmi jednak w, w nowszym przekładzie. Na wolnych lekturach ten przekład rzeczywiście no, jest starszy i jest nie, nie tak zredagowany jak, jak w, tym, w tym słuchowisku. E, no dobrze, no to ten temat chyba będzie się rozwijał, będziemy jeszcze o nim mówić. E, linki też podeślę jak, jak już będą jakieś nowe. Yy, tutaj chyba wypadałoby umieścić właśnie ten link do, do, te, do tego zgłaszania yy, potrzebnych plików. To też później za, zamieszczę, jak już, jak już będzie opublikowana audycja, to już będzie yy, tam ten link yy, też umieszczony. Mamy też yy, tydzień tematyczny, który zaczął się yy, chyba w zeszłym tygodniu? Nie, czy... Już Nie, teraz się zaczyna dopiero. Myślę, że i w zeszłym i teraz się jakiś zaczął, bo one się zaczynają tak co chwila, ale niech ja to sobie otworzę, gdzie to jest. Yy, tydzień, tydzień tematyczny Tydzień mam. tropikalnej Afryki Środkowej, no bo taki mamy tutaj tropiki, <śmiech> więc <śmiech> chyba przyjemnie będzie poedytować hasła, które związane są właśnie z, takim, z, tak, z takimi tropikami. 22-28 sierpnia. No, czyli od dzisiaj dokładnie. Zapraszamy chętnych do edycji. To pomaga, taki tydzień tematyczny pomaga znaleźć tematy, bo są powybierane. Można po prostu jak gdyby no, nie samemu szukać, tylko skorzystać z takiej podpowiedzi, co warto zrobić, a tematów dotyczących każdego z tygodnia tematycznych jest zawsze dużo i te podpowiedzi myślę, że są bardzo, bardzo fajne i ciekawe I, i, i jeśli ktoś ma czas, na coś takiego właśnie jak, jak przygoda z Wikipedią, no to zapraszamy. Tylko to, z tą listą też trzeba uważać, bo ona jest tworzona jakoś automatycznie i nie zawsze to, co jest na tej liście koniecznie może się okazać, na przykład encyklopedyczne. A to nie wiedziałem. Myślałem, że to jest jakoś kontrolowane jednak. Znaczy była taka dyskusja właśnie, co z tą listą i dlaczego pewne rzeczy się tam znajdują i właśnie się okazuje, że, że też trzeba z dystansem do tej listy podchodzić. Mhm. E, Wiki Grill... To już ostatni temat, o którym będziemy mówili, czy przedostatni? Yy, ostatni. Ostatni, no bo resztę zostawiamy na przyszły tydzień. Wiki Grill to jest spotkanie wikipedystów w Poznaniu i zapraszamy serdecznie. Link do Facebooka, do wydarzenia na Facebooku. Zapraszamy do zapoznania się z tym wydarzeniem. Jeśli ktoś mieszka w okolicach Poznania albo w samym Poznaniu, no to zapraszamy, niech się przyjdzie do nas i spotka, przyniesie kiełbasę jakąś e, e, można dorzucić na grilla i, i, i zjeść wtedy wspólnie i pogadać o tematach e, związanych z Wikipedią będzie dużo doświadczonych Wikipedystów między innymi no, Krzysztof Machocki tam się wybiera, rzecznik prasowy nasz, będzie pewnie też nasza pani e, szefowa biura prasowego jest Natalia Jest strona na Facebooku, ale jest też strona na Wikipedii a, no to trzeba tutaj link do Wikipedii dać, a nie. No więc właśnie, więc chyba, chyba specjalnych zapisów nie trzeba robić, ale warto zgłosić, że się może być na przykład, no bo wtedy, jeśli takich zgłoszeń będzie dużo, no to, to może trzeba pomyśleć o organizacyjnie o tym też. Ale myślę, że kilka Na razie osób jest siedem osób wpisanych na Wiki. No, nie trzeba się nas bać, wystarczy przyjść, pogadać, popatrzeć sobie może na tych ludzi, co tworzą w Ekipalii. Czemu nie? A jeśli ktoś ma potrzebę, żeby spotkać się właśnie z innymi, no to też jest, też jest dobra okazja. W Poznaniu. 29 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień, w sobotę. No to cóż, to jak na lato sporo mieliśmy tematów. Ale audycji nie będziemy przedłużać, o tematy, w których nie czujemy się zbyt pewnie, a w którym mogą poczekać jeszcze tydzień. Także dziękujemy bardzo za, za to, że byliście z nami dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Zobaczymy. Może połączymy się z Poznaniem też, chociaż oni chyba później zaczynają o 13. Ja bym chciałbym tam pojechać, ale nie wiem, jak się wybrać. Nie mam pomysłu na razie na to. Może ktoś będzie jechał z Warszawy, może Krzysiek Machocki. No zobaczymy. Mhm. No dobrze, no to cóż, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Marek Mazurkiewicz, ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia.